Reklamy. Tu program Środkowo-Polskiego Radia jest 16.21 kwietnia. Michał Matos, skłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zeblewski. W resorcie klimatu w sprawie programu czysto powietrza agenci zabezpieczyli dokument od 2021 roku. Prezydent Donald Trump mówi, że amerykańskie siły są gotowe do bombardowania Iranu. Węgry nie opuszczą Międzynarodowego Trybunału Karnego, czego chciał Viktor Orban, zapowiada przyszły premier. Program Czysto Powietrze pod lupą Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Funkcjonariusze na wniosek Prokuratury Europejskiej zabezpieczyli w siedzibie resortu klimatu dokumenty od 1 czerwca 2021 roku. Wątpliwości co do realizacji programu zgłaszaliśmy od początku, wiedząc, że będą problemy z rozliczaniem, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Stąd zostały zmienione i uczytelnione i umożliwiające rzeczywisty nadzór nad wydatkowaniem tych pieniędzy, procedury i w Prowadziło to Ministerstwo Klimatu. Mariusz Gosek z PiSu sugeruje, że działania CBA mogą mieć drugie dno. To w pierwszej kolejności będzie służyło temu, żeby przełożyć wniosek nad głosowaniem w sprawie votum dla mm, pani minister Henning-Kloski. My dzisiaj widzimy, że liczone są głosy i być może Donald Tusk swoimi starymi metodami chce wszystkich pogodzić. W całym kraju toczy się około 700 postępowań w sprawie nadużyć. W programie Czyste Powietrze prowadzą je prokuratury i policja. Donald Trump spodziewa się, że będzie bombardował Iran, jeśli nie uda się zawrzeć porozumienia. Zapowiedź padła w rozmowie z telewizją CNBC. Prezydent zapowiedział, że Amerykanie są gotowi do działania. Chce zawrzeć najlepsze porozumienie, nie spieszy mi się, podkreślił Trump. Ocenił też, że Irańczycy nie mają wyjścia i muszą negocjować. Dwutygodniowe zawieszenie broni dobiega końca dziś w nocy, ale wcześniej prezydent USA powiedział, że uznaje środowy wieczór za termin zakończenia rozejmu. Kilkaset zgłoszeń do tej pory i kilkadziesiąt nowych każdego dnia. Śledczych zawiadamia coraz więcej pokrzywdzonych przez Zonda Krypto. Klienci giełdy kryptowalut informują, że nie mogą wypłacać środków i mają zablokowane konta. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie oszustwa i prania pieniędzy. W trakcie poniedziałkowej konferencji prokuratura regionalna w Katowicach informowała o 350 zgłoszeniach od pokrzywdzonych przez Zonda Krypto. Ta liczba stale rośnie, a tylko do jednej z warszawskich kancelarii już zgłosiło się kilkaset osób i każdy Każdej doby jest po kilkadziesiąt kolejnych, powiedział polskiemu radiu mecenas Robert Nogacki z kancelarii Skarbiec. To są ludzie, którzy uwierzyli w ten cały blicht marketingowy i po prostu trzymali swoje całe oszczędności. Zonda Krypto wciąż jest sponsorem pko a szef komitetu Radosław Piesiewicz oskarża ABW o brak pomocy w sprawie. Rzecznik służb specjalnych Jacek Dobrzyński odpiera zarzut. Pan Piesiewicz kłamie i manipuluje. W aferze mogą być też poszkodowani polscy olimpijczycy, dla których nagrody od Zonda Krypto wciąż są wirtualne. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Więcej o sprawie Zonda Krypto w naszej popołudniowej audycji po do. IPN odnalazł zbiorową mogiłę na ukraińskim Wołyniu. Instytut prowadzi pracę w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Szczątki znaleziono na terenie dawnego gospodarstwa Strażyca, w miejscu, w którym ukraińscy nacjonaliści w sierpniu 1943 roku dokonali zbiorowego mordu na Polakach. Nieznana dotychczas zbiorowa mogiła jest kilkanaście metrów od miejsca upamiętnienia, w którym w 1992 roku przeprowadzono ekshumację, podał Instytut Pamięci Narodowej. Pejter Modior zapowiedział wstrzymanie wyjścia Węgier z Międzynarodowego Trybunału Karnego. Proces ten zapoczątkował Viktor Orban po wydaniu nakazu aresztowania premiera Izraela. Wśród poszukiwanych przez MTK jest też m.in. Władimir Putin. Przyszły węgierski premier zapowiada. Partia TISA zdecydowanie powstrzyma ten proces, tak aby Węgry pozostały członkiem Międzynarodowego Trybunału Karnego. Uważam, że nikogo nie wprowadziłem w błąd. Jeśli państwo jest członkiem Trybunału, a osoba objęta nakazem aresztowania wkracza na jego terytorium, musi zostać zatrzymana. Akuraturizat Bekaweni Peter Modior rozmawiał telefonicznie z premierem Benjaminem Netanyahu i zaprosił go na obchody 70. rocznicy powstania węgierskiego. Teraz przyszły premier tłumaczy, że było to jedynie standardową formalnością. Król Karol III oddał hołd Alżbiecie II w setną rocznicę jej urodzin. W specjalnym orędziu brytyjski monarcha nazwał ją ukochaną mamą. Przyznał, że gdyby żyła, wiele współczesnych problemów świata głęboko by ją zaniepokoiło. But I take heart. Dodaję mi jednak otuchy jej przekonanie, że dobro zawsze zwycięży i że jaśniejszy świt nigdy nie jest daleko na horyzoncie. Jak bowiem ujęła to młoda księżniczka Elżbieta w swoim pierwszym publicznym wystąpieniu, mając zaledwie 14 lat, każdy z nas może przyczynić się do tego, aby świat jutra stał się lepszym i szczęśliwszym miejscem. Wstępną rocznicę urodzin królowej działalność rozpoczyna organizacja charytatywna Queen Elizabeth Trust. Ma zajmować się rewitalizacją starych budynków i terenów zielonych, tak aby można było je wykorzystać na potrzeby lokalnych społeczności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl 16.05, w Trójce czas na sport. Adam Malecki. Szalejcie orty, ja idę na korty. Świat tenisa przeniósł się do Madrytu, to tam odbywają się turnieje rangi 1000 WTA i ATP. Od drugiej rundy udział w rywalizacji rozpocznie, o czym wiedzieliśmy już wcześniej Iga Świątek oraz, co jest nowością, Magdalena Fręch. Polka wskoczyła w miejsce kontuzjowanej Jamandy Anisimowej i też ominie ją pierwszy mecz turnieju. W drugim zagra ze zwycięzczynią spotkania, w którym zmierzą się Ukrainka Dajana Jastremska i Argentynka Solana Sierra. Iga w czwartek zagra z jedną z kwalifikantek klub australijką Darią Kazatkiną, a już dzisiaj w pierwszej rundzie wystąpi Magdalinet. Jej rywalką będzie amerykanka Robin Montgomery. Początek tego spotkania za około 20 minut. Z kortów przenosimy się na szosy kolarskie, wyścigu Tour de Pologne, całej trasy tegorocznej pętli jeszcze nie znamy, ale wiadomo już, że jeden z etapów został skrupulatnie zaplanowany przez dyrektora Turu Czesława Langa. Jak na urodzonego na Kaszubach przystało, wymyślił trasę, która przebiegać będzie po krainach jego dzieciństwa. Tą trasę znam od, od małego, już pierwsze wyścigi nawet na tych rowerach takich na Ukrainie jechałem tutaj, swój pierwszy wyścig, tutaj po tych hopkach będzie duże ten jazdy. tego właśnie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 gdzie chodziłem do szkół, ale w ogóle pokazać całe pomorskie. Tour de Polonie rozpocznie się 3 sierpnia i potrwa do 9. Wcześniej ścigać się będą panie na Lubelszczyźnie od 24 do 26 lipca. A co na ringach pięściarskich słychać? W Brazylii, w Wojdu trwa Puchar Świata w boksie, a występują tam reprezentanci Polski. Do 1 ósmej finału awansował Damian Durga, Durkacz. Wczoraj do ćwierćfinału awansowała Agata Kaczmarska i w czwartek rywalką mistrzyni świata będzie Australijka Emma Sue Grintree. Dzisiaj do akcji wkroczy m.in. Julia Szeremeta, która w jednej 8 finału skrzyżuje rękawice z Węgierką Wladislawą Kuchtą. Jeszcze smutna informacja na koniec. Nie żyje Janusz Badora, zasłużony trener, selekcjoner reprezentacji Polski Siedkarek. Przez wiele lat związany był z Gdańskiem. Prowadził tamtejsze kluby AZS, później Gedanie. Pracował także w Grecji, gdzie z męską drużyną Kosu Ateny wywalczył dwa tytuły mistrza oraz dwa krajowe puchary. W 1977 roku z reprezentacją juniorek zajął czwarte miejsce w Mistrzostwach Europy, a w 1989 jako selekcjoner pierwszej reprezentacji Polski Siedkarek walczył awans do finałów Mistrzostw Europy, gdzie Biało-Czerwone zajęły dziewiąte miejsce. Janusz Badora miał 95 lat. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Wieczorem może pokropić na Śląsku i w Małopolsce. W nocy temperatura minimalna ma wynieść od minus 2 do około plus 3 stopni Celsjusza, ale tak ciepło, te plus 3, to jedynie na wybrzeżu będzie. Jutro w dzień przeważnie mało chmur, a temperatura od 11 do 15 stopni Celsjusza przeważnie. Na program zaprosił jego sponsor Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia autoglas z wymienia.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 Zapraszamy do salonów i na Audi.pl Żegnamy reklamy Trójka Program Trzeci Polskiego Radia Dzień dobry, już 10 minut, no prawie 10 minut po godzinie 16 Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Elżbieta Malinowska Przy telefonach Józef Niewiarowski Zapraszamy do Trójki na pewno kojarzą państwo drogi w swojej okolicy, przy których po obu stronach rosną drzewa, no i wypadki też państwo pewnie kojarzą, te wypadki, które na tych drogach są wyjątkowo niebezpieczne. Te drzewa były sadzone w XIX wieku, mają po 150-200 lat. Są drzewami tak zwanymi zestresowanymi. I są miejsca, gdzie zdecydowano się na radykalne... Cięcie takich drzew. Czy da się zadbać o bezpieczeństwo na drogach bez wycinki? Dwie dwójki, siedem trójek, może coś państwo podpowiedzą. Opowiemy państwu więcej jeszcze przed 16.30 o tej wielkiej wycince takich drzew. Dziś w audycji popołudniowej pojawi się także sprawa CPK, to znaczy portu Polska i ziemi, na której ma stanąć nowe wielkie lotnisko centralne. Ziemi, za którą liczą niewiele, a z którą rolnicy nie chcą się rozstawać. Państwa Bonieckich nieuchronnie czeka wywłaszczenie. Ktoś powie, że ja jestem chytry, bo ja chcę, żeby wycenili te grunty jako inwestycyjne. Ale na razie to jest nasze. Jakbyśmy wiedzieli, że nie stracimy, to my byśmy się już stąd wyprowadzili. Nawet i teraz też sadzimy ziemniaki, no żeby no mieć z czego żyć, żeby jak najmniej stracić. To w reportażu po 18.30. Wcześniej będzie też trochę polityki o jednej z polskich partii, która ugasiła zagorzały spór w swoich szeregach. Ugasiła? Emocje buzują i buldogi pod dywanem nadal będą walczyć. No właśnie, zaraz na pewno się wszystko wyjaśni. Everybody's changing. 11 po 16. Kłaniamy się nisko i czekamy na telefony. Dwie dwójki, siedem trójek. Telefon do Państwa dyspozycji. Everybody Prawie minut po szesnastej. Co z rozłamem w Prawie i Sprawiedliwości, spytają państwo, jest porozumienie między prezesem Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim. Stowarzyszenie Rozwój Plus może działać w ramach partii. Jacek Frenzel. Działalność stowarzyszenia będzie ograniczona, stwierdził Jarosław Kaczyński. Będzie prowadzona jakby wewnątrz partii. Powstanie Rada Ekspercka i tam ci, którzy się znaleźli w Mówię tutaj o posłach i europosłach, ewentualnie będą mogli działać, natomiast pozostałe działania będą w tym momencie wstrzymane. To nie oznacza oczywiście, że stowarzyszenie będzie zlikwidowane i to jest istota tego porozumienia. Dzisiaj koncentrujemy się wszyscy w całym obozie patriotycznym na walce z tym rządem bezprawia, rządem braku ambicji. Mateusz Morawiecki, Stowarzyszenie Rozwój Plus. PiS. Tego dotyczyła nasza długa dyskusja z panem prezesem. To są tanie dranie, więc numery mają tanie. Nikt w normalnym politycznym świecie nie uwierzy, że drugi raz przejdzie im ten sam numer. Jakub Stefaniak, PSL. Proszę pamiętać o tym, że oni już kiedyś próbowali zrobić taki niby rozłam. Pan Ziobro wtedy był jak Morawiecki, wychodził z PiSu, a później na takim wiecu wyborczym chyba nawet wpadli sobie śpiewnie z Jarosławem Kaczyńskim w ramiona. Wystartowali razem i wtedy dało im to faktycznie dojście do władzy. Natomiast Polacy nie są głupi drugi raz się na taki tani numer nabrać nie dadzą. Czy to koniec przepychanek w pis Nie wiem, no na pewno dużo zostało powiedziane, no bo Kaczyński groził statutem i wyrzuceniem z list Morawieckiemu i jego ludziom, a Morawiecki ze swoimi ludźmi twierdził, że się w ogóle tego nie boi. Mariusz Witczak, Koalicja Obywatelska. W związku z tym dzisiaj jest dyskusja pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim i Morawieckim, czyli pomiędzy tym, który chce przejąć po Kaczyńskim PiS, a Kaczyński nie bardzo taką drogę sukcesji władzy widzi i nie bardzo obstawia Morawieckiego, więc wydaje mi się, że to jest bardziej początek konfliktu niż jego koniec. To jest jakby zupełnie nowe wyzwanie polityczne, z którym się dzisiaj mierzymy. Skonstruowanie oferty i wyjście z tą ofertą jest bardzo ważnym zadaniem naszych, nazwę to tak, podśrodowisk w Prawie i Sprawiedliwości. I Stowarzyszenie Rozwój Plus temu właśnie ma generalnie służyć również w ramach Rady Eksperckiej, która została zaproponowana. Chciałem jeszcze raz podkreślić, że jednak tutaj jest tą zasadniczą instytucją ma być Rada Ekspercka. Na co do innych spraw będziemy się jeszcze umawiali. To jest chwilowe zażegnanie koszmarnego kryzysu wizerunkowego tej partii, ale tylko chwilowe. Krzysztof Śmiszek, europoseł Nowa Lewica. Bo emocje buzują i buldogi pod dywanem nadal będą walczyć. Tymczasem wewnątrz PiSu nie ma euforii po nocnym porozumieniu Kaczyński-Morawiecki. Anonimowo zwolennicy stowarzyszenia mówią, że to będzie znaczne ograniczenie ich działalności, a stojący przy prezesie, że ci ze stowarzyszenia nie są wiarygodni i prawdopodobnie będą rozbijać jedność i umniejszać znaczenie wyznaczonego na przyszłego premiera Przemysława Czarnka. A to dobrze nie wróży. Politykę odkładamy na bok. Teraz jest czas na naszą piosenkę dnia w trójce. Olivia Rodrigo i Drop Dead 18 minut po godzinie 16. I just like heaven and i know why he wrote them now it you're standing right here oh. Rodrigo w Trójce, 21 minut po godzinie 16. Drogi w całym kraju są obsadzone drzewami. Ich rzędy ciągną się kilometrami. No i przed dylematem, co jest ważniejsze, ekologia czy bezpieczeństwo kierowców, stają urzędnicy w całym kraju, m.in. na Warmii i Mazurach, a państwo dzwonią w tej sprawie pod dwie dwójki, siedem trójek. Proponuję wysłać zarządzających drogami na wycieczkę do Wielkiej Brytanii i zobaczyć, co oni mają przy drogach. Zamiast wielkich, potężnych, śmiercionośnych drzew, które są ładne, dają tlen, są po prostu bardzo gęste żywopłoty przycinane, które raz, że chronią drogi przed nawiwaniem śniegu z pól, a dwa, że jak ktoś wjedzie w taki żywopłot, to, to działa to jak bariera droguchłonna. Na Warmii i Mazurach zarządzający mają pomysł na wycinkę i chodzi o tysiące drzew, co nie podoba się społeczniczce Natalii Teis. Kilka dni temu jechałam w stronę Reszla na odcinku drogi z Lutr w stronę Reszla i zobaczyłam, że wspaniała aleja Grabowa, która tam jest jedna z piękniejszych alei na Warmii, jest cała oznaczona do wycinki. Nasza rozmówczyni została poinformowana, że oznaczono drzewa, które w jakiś sposób zagrażają bezpieczeństwu, bo są na przykład na łukach drogi lub w zniesieniach. Ale potem okazało się, że wcale do końca tak nie jest, ponieważ no to jest cała aleja zaznaczona. Cała aleja nie jest jednym wielkim zakrętem, łukiem i górką. Stąd kolejne telefony. Okazało się, że skala jest o wiele większa, niż niż miało to wyglądać na początku. Na odcinku od Reszla do Miłokowa to jest około 80 km, łącznie, jak sprawdziłam na mapie, gdzie praktycznie wszędzie są stare aleje i te wszystkie drzewa są oznaczone do wycinki, także to jest kilka tysięcy drzew. Czy obawy są uzasadnione? Zapytałam więc w Zarządzie Dróg Wojewódzkich. Naszym statutowym działaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i zaznaczyliśmy 6,5 tysiąca drzew zakwalifikowane jako drzewa niebezpieczne. Mówi Ewa Wojciechowska, naczelnik Wydziału Dróg w ZDW i tłumaczę, że w skali regionu w ewidencji zarządu dróg wojewódzkich jest dziś 179 tysięcy drzew, które skrupulatnie w ostatnich miesiącach miały być sprawdzane. Ostatecznie wytypowano te, które jak słyszeliśmy stanowią zagrożenie. Te drzewa były sadzone w XIX wieku. One już mają po 150-200 lat. Są drzewami tak zwanymi zestresowanymi, często chorującymi lub będącymi w skrajnej drogi. Naczelniczka podkreśla, że ogląd drzew został wykonany Profesjonalnie. Mamy do tego inspektorów drzew. Mamy jakąś wiedzę na temat stanu fitosanitarnego drzewa. W jaki sposób takie drzewo zagraża bezpieczeństwu patrzeń z perspektywy drogowców? Spadają gałęzie, spadają drzewa. Sprawa trafi teraz do poszczególnych gmin, a te jeśli będą miały jakieś wątpliwości skierują ją dalej do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Co roku w naszym regionie pojawiają się plany usunięcia około 10 tysięcy drzew, które rosną przed drogach gminnych, powiatowych czy krajowych. Co piąte decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zostaje uratowane. Ze względu na brak zastrzeżeń co do jego stanu zdrowotnego społecznicy nie zamierzają odpuścić. Zbiera się coraz większa grupa przeciwników, którzy są gotowi podpisywać petycje, nawet przywiązywać się do tych drzew. Jest to element bardzo charakterystyczny dla regionu, bardzo charakterystyczny dla Warmii. Mam wielką nadzieję, że uda się uratować te drzewa, chociaż częściowo. Odpuścić nie zamierzają też drogowo. Do tego co już słyszeliśmy dokładają wypadkowość. Średniorocznie w wyniku uderzenia w drzewo w naszym regionie ginie 10 osób. I jeszcze jedną kwestię, która może zaskoczyć. Myślą przewodnią tych działań było to, że padają wyroki sądowe dla naszych pracowników. Coraz częściej są skazywani karami odszkodowawczymi dla ludzi pokrzywdzonych, którzy jeżdżą po naszych drogach. I Właśnie w Olecku był taki przypadek. Sprawa sądowa ciągnie się od 6 lat już w tej chwili i padła decyzja, że nasi pracownicy nie będą cywilnie odpowiadać za szkody wyrządzone przez drzewa. Tematem zajęła się Kinga Grebowska z Radio Olsztyn, a Państwo mają swoje pomysły. Powinien być wprowadzony taki obowiązek, tak jak w energetyce, że jeśli się generuje dwutlenek węgla, to powinno się tam płacić określone opłaty. Czyli jeśli województwo na przykład zorganizowało, nie wiem, dwa, ustanowiło dwa rezerwaty, to ma prawo wyciąć to drzew nie zorganizowało, nie ma prawa. Takie zielone ETS. Zapraszamy do reklamy. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus, czwartki kurczaka XXL marki Żeśnik. Cena przed obniżką 11,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 95 groszy za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji.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 Wybieram Aldi, bo jest tanio. Do niedzieli handlowej kawa woseba. Mokka Fix Gold mielona 500 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 35,99. Teraz w promocji 30% taniej przy zakupie dwóch sztuk. Produkt objęty limitem. A jaja schowu ekologicznego 20 sztuk. Teraz tylko 24,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Autoglas naprawia, autoglas zmienia. Tu Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu umawiając się online. Autoglas naprawia, autoglas zmienia.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 Żegnamy reklamy. Jest 16.31. skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Prawnicy Parlamentu Europejskiego analizują wniosek polskiej prokuratury w sprawie europosła Grzegorza Brauna. Wkrótce przewodnicząca Europarlamentu Roberta Metzola ma dać odpowiedź. Chodzi o napaść na ginekolożkę z Oleśnicy. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu zwróciła się o zgodę na zatrzymanie Grzegorza Brauna, by przedstawić mu zarzuty. Śledczy wzywali go kilkakrotnie, ale bezskutecznie. Przez 10 lat unikał wymiaru sprawiedliwości. Wyjechał z Polski, zmienił nazwisko i wygląd. 42-letni Bułgar wpadł, gdy na jeden dzień przyjechał do Piły. W 2016 roku spowodował wypadek drogowy, w którym poważnie ranna została jedna osoba. Nie czekając na wyrok uciekł. Poszukiwany mężczyzna przebywał w Bułgarii, gdzie zmienił nazwisko, a następnie przemieszczał się po Europie, zmieniając również miejsce zamieszkania. W ten sposób przez 10 lat skutecznie ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości poza granicami naszego kraju. Mówi Damian Pachuc z Policji w Złotowie. 42-latek trafił do więzienia, gdzie ma do odbycia karę roku pozbawienia wolności. Cała władza w rękach jednej partii. Postępowa Bułgaria prorosyjskiego byłego prezydenta Rumena Radewa, która wygrała wybory, dostała tyle głosów, że może samodzielnie rządzić. Wszystko wskazuje na to, że ugrupowanie będzie miało 131 mandatów. To 10 więcej niż potrzeba, by stworzyć w Bułgarii większościowy rząd. Pierwsze posiedzenie nowego parlamentu ma się odbyć w przyszłym tygodniu. Pełny serwis trójki o 17. Teraz w trójce ekonomia. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Jutro paliwo na stacjach będzie jeszcze tańsze niż dzisiaj. Za litr benzyny bezołowiowej 95. Kierowcy zapłacą maksymalnie 5,95 zł. Litr benzyny 98 będzie kosztować nie więcej niż 6,50 a oleju napędowego 6,75 zł. Polska gospodarka przyspiesza mimo rosnących globalnych napięć i wahań cen ropy naftowej. Tak dane gus skomentował minister finansów i gospodarki. GUS podał, że produkcja przemysłowa w marcu wzrosła o 9,4% w skali roku, co jest najwyższym tempem od czterech lat. Marzec okazał się też niezły dla budownictwa, które zakończyło zimowy zastój odbiciem o ponad 6% licząc miesiąc do miesiąca. Nie zmienia to jednak faktu, że budownictwo mieszkaniowe zanotowało najsłabszy początek roku od 2023. W pierwszym kwartale zaczęto budowę mniejszej liczby nowych domów i mieszkań, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. Najmocniejszy regres zaliczyli deweloperzy, ale słabszy ruch pokazują też dane Głównego Urzędu Statystycznego w segmencie budowy domów na własne potrzeby. I to pomimo bardzo dobrego, aktywnego na tym polu marca. Szanse na poprawę w kolejnych miesiącach daje wzrost wydawanych pozwoleń na budowę. Tych w pierwszym kwartale było wyraźnie więcej niż przed rokiem. Ostatecznie wszystko zależeć będzie jednak od popytu na mieszkania. Co trzeci Polak dopuszcza pracę w nocy lub w systemie zmianowym. W większości przypadków uzależniają jednak od wyższego wynagrodzenia. Mówi Monika Banyś-Bator z Personnel Service. Nie będzie zaskoczeniem, że największą gotowość do pracy w niestandardowych godzinach deklarują osoby najmłodsze, podczas gdy najrzadziej wskazują to osoby powyżej 55 roku życia, jak również kobiety. Więc widzimy, że te preferencje się zmieniają w zależności od tego, na jakim etapie życia jesteśmy. 40% ankietowanych całkowicie odrzuca pracę w nocy. Za 9 dni, 30 kwietnia mija termin składania zeznań podatkowych za rok 2025. Czasu coraz mniej, ale warto skorzystać z ulg. Na przykład z ulgi internetowej przypominała dziś w informatorze ekonomicznym Małgorzata Samborska z Grand Torton. Jeżeli ponosimy takie wydatki, kiedyś mieszkaliśmy w domu, rodzice za to płacili, teraz ktoś się usamodzielnił. Pamiętajmy, że przez dwa kolejne lata możemy dokonać takiego odliczenia. Jeżeli płacimy składki na Związki zawodowe, jeżeli mieszkamy w kamienicy, która jest wpisana do rejestru zabytków, to również 50% wpłat na fundusz remontowy. Prawo do ulgi podatkowej mają także honorowi dawcy krwi. Dolar kosztuje dziś po południu 3,59 zł, a euro 4,23 W nocy temperatura minimalna od minus 2 do plus 3 stopni Celsjusza, ale przeważnie do plus 1. Te 3 stopnie na plusie to tylko nad morzem. Jutro ma być raczej mało chmura, temperatura od 11 do 15 stopni, chociaż będą pojedyncze miejsca z 17 stopniami nawet. 24 minuty do 17. Co zrobić z drzewami, które rosną przy drogach? Drzewami, na których giną kierowcy, którzy wypadli z jezdni. Nazwanie drzew stojących przy drodze śmiercionośnymi, no jest troszkę na rzekłbym, bo to nie drzewa są śmiercionośne, tylko kierowcy, którzy uważają się za mistrzów kierownicy. Czekamy na telefony pod numerem 227-3. Idziemy w taką stronę, że tak, najpierw trzeba wystrzelać wszystkie wilki, potem wszystkie świnie, likie, potem trzeba wściąć wszystkie drzewa dookoła ulic, szos bo zagrażają samochodom. Co będziemy jeszcze mieli do wytłuczeń? Komentarze, rady, propozycje, wszystko mile widziane pod numerem dwie, i 20 minut do godziny 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia, w którym państwo podpowiadają, co zrobić z drzewami rosnącymi przy drogach, które stanowią niebezpieczeństwo dla kierowców. Ja jestem z okolicy wsi, niedaleko Olecka. My mieliśmy taką samą batalię z Aleją Dębową, która właśnie ma około 300 lat, ponieważ gałęzie spadają. Dzięki mieszkańcom Aleja przetrwała, a dla nich to najlepiej wszystko wyciąć. A jak państwu ta sytuacja się kojarzy? Przypomniał mi się taki stary polski film, w zasadzie etiuda filmowa, Ballada o ścinaniu drzewa. To są lata 60. -te. Nie pamiętam reżysera, może ktoś ze słuchaczy przypomni, bo jadę autem i nie chcę sięgać po telefon, żeby nie wjechać w jakieś drzewo przy drodze, ale w tym filmie e, rozkwinia się cały czas ten sam temat, który dzisiaj jest aktualny. Czy wycinać drzewa i potem wstawiać im pomniki z plastiku, czy nie wycinać. Przypomnę Państwu autora filmu Dwie dwójki, 7 trójek. Teraz sprawa z drzewami niezwiązana, w której może być nawet kilkanaście tysięcy osób poszkodowanych, a w grę wchodzi ponad 350 milionów złotych. To afera wokół zonda krypto, czyli giełdy kryptowalut i ona nabiera tempa. Wśród poszkodowanych są olimpijczycy, sprawę bada prokuratura, pojawiają się też głosy, by utworzyć sejmową komisję śledczą, bo o powiązania z giełdą zonda krypto podejrzewana jest część prawicy. O tym Kuba Witkowski. Te reklamy sprzed ponad roku z udziałem największych gwiazd wciąż można znaleźć w internecie. Zonda Krypto to uregulowana. Jedna z najstarszych giełd krypto na rynku. Licencjonowana więc bezpieczne. Ale dziś te słowa brzmią jak żart. Do prokuratury w Katowicach zgłasza się bowiem coraz więcej pokrzywdzonych osób. Oficjalnie pada liczba 350, ale radca prawny Robert Nogacki z Kancelarii Skarbiec mówi wprost. Mówimy tu o grubych tysiącach pokrzywdzonych. Więcej niż 350 to jest w kontakcie z nami, a przecież nie jesteśmy jedyną kancelarią, która stara się im w jakiś sposób pomóc. Premier Donald Tusk jeszcze przed weekendem mówił nawet o 30 tysiącach takich osób. Zwracał też uwagę na powiązania giełdy ze środowiskami polityków prawicy, w tym m.in. Zbigniewa Ziobry i prezydenta Karola Nawrockiego. Ale to nie wszystko. To jest firma, która działała i działa w bardzo niepokojących z punktu widzenia interesów państwa polskiego i bezpieczeństwa państwa polskiego okolicznościach. Wypowiedź szefa rządu z 11 kwietnia. W jej historii mamy zaginięcia ludzi, podejrzenie zabójstwa, założyciela firmy. Mamy rosyjskie pieniądze wprost, pochodzące z rosyjskiej mafii. Do tego dochodzą problemy z wypłatą zainwestowanych środków. Stąd wydłużająca się lista poszkodowanych. W samej firmie też trwają nerwowe ruchy. Odchodzą kolejno najważniejsze osoby z spółki, znikają. Mówi zajmujący się sprawą dziennikarz TVN Michał Fuja. Rada nadzorcza rezygnuje i, i wszystko wskazuje na to, że w tej firmie po prostu już prawie nikogo nie ma. W czwartek na portalu X prezes Zonda Krypto, Przemysław Kral, bronił siebie i firmę. Stwierdził, że padł ofiarą politycznej nagonki. Był to zaplanowany atak. Mieliśmy upaść, mieliśmy stracić płynność. Tyle, że sprawa nabiera tempa. Pokrzywdzeni mają być też tegoroczni olimpijczycy, w tym Kacper Tomasiak. Zonda Krypto jest bowiem strategicznym partnerem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który część nagród za tegoroczne igrzyska wypłacił w cyfrowych pieniądzach od Zonda Krypto. Ale wczoraj prezes PKOL Radosław Piesiewicz, przekonywał, że nie ma podstaw ku temu, by z giełdą zrywać współpracę. Dziś oczekuje się od PKOL-u czy innych sportowych organizacji, że mogliśmy przewidzieć tę sytuację. To ja zadam pytanie. Mieliśmy to wiedzieć, mieć narzędzia i sprawdzić powiązania, jeżeli takie w ogóle są. Dlaczego jako PKOL nie zostaliśmy poinformowani, nawet w trybie tajnym, o takich wpływach, mimo wysłania do służb pisma? ABW odpiera zarzuty. Pan prezes. Piesiewicz kłamie i manipuluje. Jacek Dobrzyński, rzecznik koordynatora służb specjalnych. Fakty są takie, że 17 października PKO skierowało do ABW pismo z zapytaniem takim o firmę, która prowadzi tą giełdę kryptowalut. Pięć dni później, nie czekając na odpowiedź ABW, Pan prezes ogłasza, że podpisał umowę sponsorską z firmą, która zajmuje się kryptowalutami. Tymczasem już pojawił się pomysł utworzenia komisji śledczej, która zbadałaby związek Zonda Krypto z niedawnym wetem prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Chce tego marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który ma w tej sprawie wiele pytań. Czy ktoś miał wpływ na ustawodawstwo w tej sprawie? Czy pan prezydent spotykał się i z kim w tej sprawie? Kto o co w tej sprawie prosił? Czy komisja powstanie? Nie wiadomo. Komentarze w ramach koalicji rządzącej są na razie ostrożne. A państwo dzwonią w sprawie drzew przy drogach. Jeśli samochód jedzie po szosie zgodnie z przepisami, to drzewo mu raczej nie zagraża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 Bo cisza jest bezmierna Ruch, ruch, język to ruch Tęsknota jest bezmierna Ruch, ruch, język to ruch Cisza jest bezmierna Światło, światło czuli Wykonujemy chaotyczne ruchy Jak molekuły parujemy jak duchy Wibrujemy jak dźwięki drumli Kopiemy w powietrze Chciałbym o tyle rzeczy zapytać Pytać subtelnie, ale ciągle czuję się niezręcznie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 A teraz życie się kurczy, idzie drogą nas krótnych Choć robimy zręczny unik duchy Zakupione w miejskiej dżungli Mamo, witaj w domu Bo cisza jest bezmierna Ruch, ruch, język to ruch Tęsknota jest bezmierna, a ruch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 11 minut do godziny 17:00. w trójce teraz nasz międzynarodowy cykl, w którym zwracamy uwagę na tło i kontekst tego, co dzieje się na całym świecie. Centrum Świata Jedno z pięciu komunistycznych państw świata. Zarazem jedna z najszybciej rozwijających się światowych gospodarek, której roczny wzrost sięga 8%. Wietnam, bo o nim mowa, zyskał najpotężniejszego od dekad przywódcę. Sekretarz Generalny Komunistycznej Partii Wietnamu, To Lam, został wybrany na prezydenta kraju. Obie funkcje ma sprawować jednocześnie, co w Wietnamie przyzwyczajonym do kolegialnych rządów jest rzadkością. Tym samym Wietnam wykonał ostry zwrot w stronę chińskiego modelu sprawowania władzy, modelu, w którym panem i władcą jest Xi Jinping – Prezydent, a zarazem przywódca partii. Zresztą, to Lam, tuż po zaprzysiężeniu w pierwszą podróż w nowej roli, wybrał się właśnie do Chin, zapowiadając podniesienie relacji z państwem środka na nowy wyższy poziom. Jesteśmy sąsiadami, łączą nas góry i rzeki, łączy nas kultura i wspólne tradycje. Szczere więzi między naszymi narodami, a także ich wspólne dążenie do pokoju, stabilności i rozwoju od lat stanowią fundament naszych relacji dwustronnych, które chcemy rozwijać. A zatem skąd wietnamsko-chińskie zbliżenie, czy zwrot w stronę Chin oznacza odwrócenie się od innych partnerów, w tym od Stanów Zjednoczonych? A z nami ekspert Ośrodka Spraw Azjatyckich dr Michał Zaremba. Dzień dobry. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Zacznijmy od sylwetki przywódcy Wietnamu. Kim jest Tolam i w jakim kierunku pod jego rządami ma zmierzać Wietnam? Tolam jest obecnie chyba najsilniejszym przywódcą Wietnamu od, od dekad i tak można powiedzieć, że Tolam zaczął rosnąć w siłę w momencie, kiedy został ministrem bezpieczeństwa publicznego. Widać było, że ma ambitne plany. No i po zjeździe partii, kiedy został wybrany na, na sekretarza, ogólnie. Głosił plan dziesięcioprocentowego wzrostu gospodarczego. Bardzo ambitny plan. W ostatnich dniach tolam odwiedził Chiny, spotkał się z Xi Jinpingiem, jednocześnie zadeklarował głębokie zbliżenie z państwem środka. Panie doktorze, skąd ta decyzja? Co dzięki temu przywódca Wietnamu chce uzyskać? Pytanie, dlaczego tak wzmacniają się te relacje między Wietnamem a Chinami. Na pewno tutaj też pewną rolę odgrywają Stany Zjednoczone, bo ostatnio Amerykanie, no powiedzmy, tracą wpływy, wydaje mi się, w całym regionie Azji Południowo-Wschodniej. Raz, że mieliśmy problem ceł, który też, które też zostały nałożone na Wietnam. Co prawda wietnamczycy, wietnamska delegacja z ministrem, z Jemem na czele, no, negocjowała i wynegocjowała mniejsze stawki celne, no ale mimo wszystko był to sygnał ze strony, ze strony Amerykanów, że już tak łatwo nie będzie jak, jak wcześniej. No ale ta pozycja Amerykanów jako takiego wiarygodnego partnera spadła też w momencie zaangażowania Amerykanów na Bliskim Wschodzie i tego kryzysu, tego paliwowego, który dotknął Wietnam w wyniku tej wojny Amerykanów Izraela z, z Iranem. No też odsunięcie, wydaje mi się, że odsunięcie Maduro w Wenezueli było istotnym elementem, bo Wietnamczycy bardzo obawiają się dwóch rzeczy. Samoewolucji, czy też samo transformacji partii, czyli dojście do modelu takiego bardziej demokratycznego w stylu zachodnim. No i kolorowych rewolucji. Chiny się wydają takim partnerem, które mogą zagwarantować Wietnamowi wspomóc, jeśli chodzi o różnego rodzaju rozwiązania i tak dalej. Utrzymanie władzy w partii, stąd też pewnie przejście na ten model skoncentrowanego przywództwa. Czy to oznacza także dokręcanie śruby, jeżeli chodzi o społeczeństwo wietnamskie? No tutaj pytanie jest otwarte. Ja słyszałem takie też informacje, że wietnamskie władze planują coś na wzór tego chińskiego rozwiązania Social Credit Systems, czyli to też by wiązało się pewnie z rosnącą kontrolą obywateli Wietnamu. Panie doktorze, to jeszcze na koniec zapytam. W czym tkwi sukces gospodarczy Wietnamu, bo to jest połączenie komunizmu i gospodarki rynkowej. W ubiegłym roku wzrost PKB około 8%, w tym roku to ma być 10%. Wietnam nadal dużo eksportuje, no bo ta gospodarka jest oparta na, na eksporcie. Koszty produkcji jeszcze są stosunkowo stosunkowo niskie, tak w porównaniu na przykład do Chin, co też zmusiło na przykład i chińskie firmy do przenoszenia produkcji do Wietnamu, nie tylko z powodu ominięcia sankcji, ale też i właśnie z powodu niższych kosztów produkcji. To jest też na pewno ważny element. Na pewno też wskazałbym samych Wietnamczyków jako taką społeczność, która ich chce się kształcić, i rozwijać, bo jednak widać tendencję, że Wietnamczycy coraz częściej wyjeżdżają też za granicę, najczęściej chcą do Stanów Zjednoczonych, co też jest interesujące, ale też i do innych krajów, Japonia, Korea czy, czy na Tajwan, też jest nacisk na coraz większą naukę języka angielskiego, czyli też Wietnam sam się otwiera na potencjalnych powiedzmy inwestorów, na potencjalną współpracę i chce przyciągać firmy do Wietnamu również, jeśli chodzi o te wysoko rozwinięte technologie, jak produkcja półprzewodników, czy też projektowanie półprzewodników, więc jeśli Wietnam nadal będzie, jeśli te koszty produkcji nadal będą niewysokie, a wietnamskie społeczeństwo, specjaliści będą jeszcze lepiej wyszkoleni, to na pewno to będzie kolejny argument za tym, żeby z Wietnamem współpracować. W polityce zagranicznej pragmatyzm na pewno też odgrywa istotną rolę, jeśli chodzi o ten wzrost Wietnamu jako takiego potencjalnego partnera współpracy dla innych państw z regionu i spoza regionu. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Ekspert Ośrodka Spraw Azjatyckich dr Michał Zaremba był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Centrum Świata. Ten cykl wróci jutro o 16.45. A my po 17.00 zajmiemy się szczepieniami. 5 minut do 17.00 zostało. To jeszcze The Rolling Stones i Under My Thumb, a punktualnie o 17.00 serwis który oczywiście. We'll sure.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 Zapraszamy do salonów i na Audi.pl Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.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 na kuchnię trwa. Teraz w Leroy Merleon 20% zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy minimum 10 tysięcy na kuchnię z wyposażeniem wydajesz. Kupujesz meble kuchenne, blaty, sprzęta GD, armaturę, zlewy czy akcesoria i możesz zaoszczędzić nawet 4 tysiące. A kupując z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merleon. Regulamin w sklepach i na leruamerlion.pl Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj suwy Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.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 Żegnamy.